W pełni automatycznych maszyn jeszcze nie mamy w praktyce, są na razie głównie w teorii i pewnie nieprędko prędko mieć będziemy, bo jednak oko człowieka jest bardzo potrzebne i takim troszkę krokiem jest automatyzacja na dobrą sprawę kombajny które dzisiaj już zaczynają jeździć po polach, no, są maszynami automatycznymi do tego stopnia, że można powiedzieć, że prawie autonomicznymi. Czy operator w nich jest jeszcze potrzebny, czy tylko prowadzi obserwacje i dba o bezpieczeństwo? Operator wciąż jest potrzebny, natomiast nowoczesne technologie wywręczają tego operatora z większości zadań, do których on potrzebny być powinien w tej kabinie. Jego w tej chwili głównym celem jest właśnie kontrola tego, co dzieje się dookoła maszyny, dbaniem na o Natomiast nowoczesny kombajn, tak jak, na, jak nasza seria kombajnu 250, wyposażony we wszelkie systemy automatyczne, zarówno jeśli chodzi o ustawienia parametrów pracy kombajnu, jak i oczywiście prowadzenie rzędowe przy użyciu, przy użyciu technik GPS praktycznie zwalnia tego operatora z jakichkolwiek, z jakichkolwiek obowiązków, jeśli chodzi właśnie o odbanie, o ustawienia kombajnu. E, operator na dobrą sprawę w tej chwili potrzebny jest do, tylko do wyładunku zboża. I, i to jest jego, jego główna rola. Oczywiście w dalszym ciągu nie możemy tego operatora z kabiny całkowicie, całkowicie wyeliminować. Musi on dbać o bezpieczeństwo. I tutaj właśnie e, w, że tak powiem jego, jego funkcją jest też Przebywanie, przebywanie w tej kabinie, bo to zabezpiecza, zabezpiecza specjalny czujnik, który po prostu nie pozwoli kombajnowi pracować, jeżeli nie będzie tam absolutnie nikogo. Dawniej ustawienie kombajny było bardzo proste, to się robiło wszystko manualnie, teraz rządzi tym komputer i tak samo komputer rządzi wynikami tego, co z kombajnu wychodzi. W jaki sposób to jest zrobione? Czy, czy było proste? Wymagało na pewno bardzo dużej wiedzy i doświadczenia. Wydaje mi się, że proste jest, jest ono teraz. W, w tej chwili ustawienie nowoczesne Znowu kombajnu w, w naszych kombajnach serii 250 polega na podaniu kombajnowi czterech parametrów. Musimy, musimy określić, co kosimy, jaką strategię tego zbioru kosimy, czyli na czym maszyna ma się skupiać, jaki, jaki maksymalną, jaką maksymalną prędkość jazdy kombajnowi dopuszczamy jakie maksymalne obciążenie silnika. Po podaniu tych czterech informacji kombajn przejmuje już właśnie ustawienia wszelkich elementów. Także wydaje mi się, że w tej chwili jest zdecydowanie prościej niż kiedyś. Kiedyś to się robiło za pomocą śrubokręta młotka i po prostu ręcznie, tak. więc to umiał, umiał zrobić każdy, choć nie każdy wiedział jak to zrobić. A teraz podanie tych parametrów, czy wymaga wiedzy? Dobry operator zawsze jest w cenie. niestety też coraz częściej jest o nich bardzo trudno. Z naszych doświadczeń też wynika, że taki system jest w stanie osiągnąć wyniki właśnie na poziomie doświadczonego, dobrego operatora. Ale co istotne, jest to, jest to, jest to wydajność stała. Nawet dobry, doświadczony operator z biegiem dnia, jego wydajność spada, dochodzi zmęczenie. I, i siłą rzeczy te, te osiągi kombajnu są ograniczone właśnie przez, przez te cechy zmęczenia człowieka. Natomiast maszyna przez cały dzień, przez cały dzień pracuje liniowo. Ta wydajność jest liniowa, ona, ona pracuje na swojej maksymalnej wydajności i tutaj naprawdę pozwala osiągnąć bardzo dobre, bardzo dobre rezultaty. No, bardzo dobre rezultaty to nie tylko to, co mamy w zbiorniku, bo to nie tylko od maszyny zależy, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o zmapowanie tego plonu? Jak to działa w jaki sposób to nam się może później przydać. Oczywiście wszystkie nasze kombajny są fabrycznie przystosowane do systemów rolnictwa precyzyjnego i maszyna, która, która jest wyposażona w takie, w takie elementy, czyli przede wszystkim musi tutaj być waga i wilgotnościomierz oraz system nawigacji atelitarnej, bo nie, nie jest sztuką tylko zbadać parametry plonu, ale trzeba je umiejscowić w konkretnym miejscu na polu. W ten sposób właśnie tworzy się mapy plonu. E, mapy plonu w dzisiejszych czasach myślę, że bardzo, bardzo istotne dla nowoczesnego rolnictwa. One po skrosowaniu niejako danych jeszcze z próbami glebowymi pozwalają naprawdę optymalnie do, dobrać nawożenie i pozwalają naprawdę na bardzo, bardzo duże oszczędności, szczególnie właśnie w nawozach, które z roku na rok siłą rzeczy też są coraz droższe i tutaj te systemy, które jednak są jakoś pewną inwestycją powiedzmy, bo wymagają pewnej inwestycji na początku, bardzo szybko się zwracają. No też chodzi o to, żeby nie dać tego nawozu za dużo tam, gdzie nie trzeba. Jaka jest dokładność w tym momencie już tego ostatniego zabiegu, czyli nawożenia? Dokładność jest tutaj bardzo wysoka. Tak naprawdę prób, kombajn próbkuje wydajność kilka razy na sekundę, więc powiedzmy, punktowo jest to, jest to naprawdę bardzo, bardzo szczegółowa mapa. Oczywiście wymaga to obróbki. Nasza firma udostępnia tutaj oprogramowanie też do, do opracowywania tych danych. I tak jak mówiłem, w połączeniu z próbami glebowymi i później przełożeniu tego na dobrej jakości rozrzutnik do nawozów, Wypo, też współpracujący właśnie z, z systemami rolnictwa Precyzyjnego. Pozwala to naprawdę osiągnąć bardzo dużą dokładność tego, tego wysiewu. Kiedyś było tak, że wszyscy siali na oko, później weszły mapy glebowe, gdzie mniej więcej wiedziano, że na tej części pola trochę więcej, na tamtej trochę mniej. Teraz już dochodzimy do takiej precyzji, o jakiej rozmawiamy. Jak się stare, a jak młode pokolenie rolników odnajduje w tym temacie? No bo ludzie w naszym wieku i starsi to z smartfonami, ekranami dotykowymi i komputerami częstokroć się zapoznali dopiero w wieku dorosłym, a młode pokolenie, dzisiejsi nastolatkowie, właściwie już się na tym wychowali i nie wyobrażają sobie życia inaczej. Czy to zmiana pokoleniowa? Tak, zdecydowanie jest to zmiana pokoleniowa. Nowe pokolenie jest zaangażowane od, praktycznie od początku, już od wyboru maszyny, od wyboru marki producenta tej maszyny, aż po właśnie jej obsługę. I tutaj też nasza firma bardzo mocno współpracuje ze szkołami rolniczymi, bo już tak naprawdę już kilka lat temu tak naprawdę, uświadomiliśmy sobie, że to jest to następne pokolenie. Z jednej strony naszych klientów, ale z drugiej strony rozumieją też nasi liderzy, że to, jest to przyszli ich pracownicy. Bo tak jak wspomniałem, w dzisiejszych czasach to nie jest tylko, tylko kwestia, żeby wsiąść do ciągnika i umieć skręcić kierownicą. Natomiast ciągniki wyposażone są w bardzo wiele systemów, które są w stanie wspomagać tego operatora i tak naprawdę jeżeli ktoś nie będzie umiał z nich korzystać, on nigdy nie, w pełni nie wykorzysta potencjału tej maszyny, więc dłużej potrwa ten proces zwrotu z inwestycji. To właśnie jednak tendencja jest taka, że w tych nowoczesnych rozwiązaniach najczęściej właśnie wchodzą w, to, w to, to młodsze pokolenie już naszych klientów.